Wibracja 109 otacza mnie światło. Lekcja 75 w dziele Kurs Cudów mówi: Nastała światłość, jesteś uzdrowiony i możesz uzdrawiać. Nastała światłość, jesteś zbawiony i możesz zbawiać. Masz w sobie pokój i niesiesz go ze sobą, dokądkolwiek się udasz. Ciemność, zamieszanie i śmierć zniknęły. Nastała światłość. Ten cytat to idealny opis etapu, na którym się teraz znajdujesz. Wprowadziłeś światło w swój system. Zacieśniłeś swoje duchowe połączenia i wzmocniłeś wibracje. Dzisiaj stoisz niczym słup jasnego światła. Nastała światłość, ponieważ ty jesteś światłem. Dzisiaj świat składa ci pokłon wdzięczności. Ja też dziękuję ci, że jesteś tym światłem. Dziś otoczysz się swoim własnym światłem. Wibracja na dziś. Otacza mnie światło. Pozbyłem się wszelkiej ciemności. Nastała światłość. Jestem promieniem światła. Podziel się wibracją. Będę światłem wszędzie, gdzie się udam.